Witamy w Łebskich Chłopakach w odcinku 9 Przed Wami... Kamil Dzietkiewicz w nieaktualnym kompletnie socialdaddy.pl i z agencji SPOUM. E, Michał Jura, zawsze aktualny showroom. <śmiech> I Dawid Pacha z agencji Mitu. Chciałbym na początku naszego podcastu podziękować naszemu sponsorowi Mindframe. No i przechodzimy do tematów. Kamil, Kamil, jakiś ciekawy, na, wpadłeś na ciekawy zupełnie serwis. Przypadkiem, zupełnie przypadkiem wpadłem na wywiad z twórczynią nowej sieci społecznościowej. Nazywa się Pinwheel. Jest teraz na etapie bety, więc trzeba poczekać, aż odeślą nam zaproszenie, ale to trwa mniej więcej doba, więc odrobina cierpliwości jest tylko potrzebna. <śmiech> Pomysł jest moim zdaniem super i jest naprawdę oparty na kontencie. Ja uważam, że Pinterest zaczął zwracać naszą uwagę na to, że tam generalnie repinuje się tylko to, co ma mięcho, nie? Mhm. I e, teraz strasznie modny content marketing, tak? I tak dalej. Ale ja myślę, że na Facebooku trochę o tym zapomnieliśmy i pytanie, hej, Wam też się podoba, że dzisiaj jest słońce? E, to jest niebezpieczny kierunek dla marketingu w ogóle, a zwłaszcza dla socialu tym bardziej. Mhm. Bo musimy dbać o prawdziwą relację i o to, że ktoś jest zainteresowany tym, co mamy mu do powiedzenia. I Pinwheel opiera się na pomyśle takim, że mamy dużą mapę, wpisujemy dowolne miejsce na świecie i patrzymy, czy ktoś już wcześniej zapinował te, te miejsca. I możemy otworzyć sobie Nowy Jork i zobaczyć wspaniałe zdjęcia, rewelacyjne historie, bardzo osobiste niektóre, wzruszające. Możemy zobaczyć modnie ubranych nowojorskich hipsterów. Wszystko tam jest. I jest to bardzo osobiste, co mnie na przykład bardzo się podoba, że e, z tej e, epoki facebookowego memu może mamy szansę przedostać się na epokę wyrażenia czegoś. Tak, mhm. tak, tak. Facebook ma, Zuckerberg zawsze miał ogromną ambicję, żeby budzić szczerość w ludziach. Tak? Jego system real name'ów. E, Facebooka nie da się używać, jeżeli używasz go jako fake. W sensie jest bezużyteczny. Mhm więc wymusza tą szczerość, ale to powoduje, że wszyscy nakładamy jakąś tam maskę i próbujemy być królem kotów i tak dalej, i tak to dalej. To nie jest coś takiego jak Google Maps 2.0, przecież tam też można dawać swoje zdjęcia do różnych miejsc na całym świecie. Tak, ale tutaj mamy wszystkie te społecznościowe jeszcze miejsce, tak? Czyli można sobie sfavoritować to, to miejsce, można skomentować to, co ktoś napisał i to nie tylko dotyczy Zarejestrowanych na Google Maps miejsc, tylko każdego, który wybierzesz. Jeżeli nie ma nic w, na Placu Teatralnym w Warszawie, to ty możesz postawić tak zwany węzeł, oni nazywają to notami, hmm. postawić węzeł i opowiedzieć swoją historię o Placu Teatralnym. A, a powiedz mi, tam też są jakieś takie czekiny, jak w tych Foursquare'ach? Nie, to w, właśnie oni zdaje się uciekają od za, zat, zatłumionego, i to również badziewiem, bo nie tylko Foursquary tego świata mają funkcję czekinów uciekają od tego i chcą po prostu, żebyś ty wypełniał swoją wiedzą i swoim doświadczeniem mapę świata. Pomysł moim zdaniem jest fajny w tym sensie, że jest właśnie taki, jest w tym coś szczerego. I ludzie się naprawdę tam otwierają zaskakująco. A widzisz, to... widzisz tam miejsce dla firm, czy raczej ludzie ich historię. No więc ona była bardzo, kiedy słuchając z nią wywiadu, ona była bardzo taka niepewna. Oczywiście chcą ten monetyzować, więc pewnie to się wydarzy. Ale też w związku z charakterem całości, firmy, kiedyś, które kiedyś tam pojawią, będą zachęcone do tego, żeby również opowiedzieć historię. To nasza nowa siedziba, tutaj siedzimy sobie i rozmyślamy nad nowymi projektami, to będzie bardziej, będziesz bardziej wizerunkowo działał i szczerze, moim zdaniem, ze względu na to, co ogólnie się dzieje na portalu, niż mówił: a w tym sklepie możesz kupić najnowszy model i tak dalej, nie? Więc myślę, że można by było też coś z marketingiem zrobić, pchając go w tym mhm. kierunku. I moim zdaniem na Facebooku też to można zrobić. To jest trudne i trzeba odrobinę trochę... cierpliwości i trzeba klienta, który to rozumie. Timeline chyba trochę właśnie spowodował, że można być bardziej szczerym o swojej przeszłości właśnie i tak dalej, dodawać historię. Tak. To, to tak, tak. Taki bardziej jest osobisty przekaz. Ale, tak. tutaj, że nie tylko, taki, nie tylko taki, że... wrzucimy Wam dzisiaj kolejny telewizj z YouTube'a, który mhm. będzie miał więcej lajków, like mhm. tylko może zróbmy coś Właśnie kontent jakiś jest. Albo zapytamy was, nasi, nasi drodzy fani, jak mija wam dzień klasycznie. klasycznie. Tylko problem jest taki, że nie wiem, czy więcej niż 5% osób odwiedza twój timeline jako timeline. No właśnie. No to, to jest problem, tak? To jest problem. Eee, ale te, to początkowe zainteresowanie tym, jak ludzie wymyślali, jakie marki wymyślały te timeliney, na pewno spowodowało, że ileś tam osób wchodziło. No, bar, genialny, wspaniały timeline tym barka, tak? Mhm. Eee, Dzieje się, dzieje się i myślę, że trzeba pchać w tą stronę. Niekoniecznie zdjęcia typu Pinterest, ale content każdego rodzaju moim zdaniem może znaleźć swoje miejsce w takim myśleniu o, o budowaniu reputacji marki. No. Dlatego mówię o Pinwin, bo był szczery, wzruszający i były śluby tam pokazane i wszystko było. Jedyne, znaczy pomysł mi się podoba bardzo, jedyne, co mi się nie podoba, to znaczy nazwa. Mnie, strasznie mnie denerwuje, że wszyscy używają tego pina teraz. Po prostu to jest chyba Pinwil, jeśli dobrze rozumiecie, to jest taki wiatraczek. Który tak, jest tak, na mi się wydaje, tak, tak mi się wydaje, tak ale, ale kurczę, tych, tych pinów jest naprawdę teraz. Po prostu po, po internecie się niosą jak. E... Jak szarańcza jakaś no słowo szarańcza. I nie wiem, czy to już nie jest trochę... Ostatnio znalazłem jakieś... świetny rysunek, słuchajcie, że e, kiedy stoi na zebraniu marketingowców jakiś koleś, za plecami ma slajd, na którym sam na Pinterest Marketing i mówi nie lubili nas, nie tweetowali o nas, nie e, szarowali nas, ale może, może będą nas pinować. No właśnie, bo to może... E... Powiedzmy, pogadajmy parę, parę słów o, o pinteresie, bo chyba trochę minęło czasu o, o, tym, o, o tym temacie, bo mówiliśmy w podcaście, a wiele wydaje mi się zmieniło się na rynku, szczególnie w postrzeganiu naszej branży. Nie wiem, widzieliście może pierwszy serwis, nie wiem, jeden z pierwszych, który ma, czuć Spinit, lula.pl lula eee, No i pytanie jest tak, czy to jest tylko bez... hype, w porównaniu do wielkości tego serwisu w Polsce w popularności jest dużo wyższy niż był hype na Facebooka 3 lata temu. Wtedy, kiedy przecież Facebook był już w w, miał 60 tysięcy użytkowników. Jest duży hype. Tak, ale pamiętaj, że tym hypem możesz pchać w klienta, nie? bo to branża decyduje o tym, co będzie sprzedawać klientowi, i w tym sensie wysoki hype wewnątrz branży może sprawić, że ludzie będą się tam przesuwać albo będą przynajmniej odwiedzać. No, no to też jest tak, że wiesz, jak prowadzisz serwis, załóżmy lura.pl. To fajnie jest pójść do szefa w agorze i powiedzieć, słuchajcie, jest wielki hype na Pinterest, dodaliśmy guziki, jesteśmy pierwsi w Polsce, co z tego, że to jest jedna linia kodu i każdy może to zrobić, ale jest to wiesz, jesteś na bieżąco. No. Natomiast ja, ja na przykład, my w showroomie mamy poważną rozkminkę, którą się mogę podzielić z wami, Czy co, co się tak naprawdę bardziej opłaca w Polsce, yy, co się bardziej opłaca iść, czy w Pinteresta, czy jednak w Pinspire, no który jest klonem który jest klonem, który wygląda tak samo, ale jednak tam widać, że coś się dzieje w tej Polsce. Oni mocno się promują, obejmują nawet patronat nad modowymi imprezami, nad którymi my też obejmujemy patronat. I pytanie jest, czy kurczę, czy w tym wypadku, jeżeli chce się używać tego Pinteresta nie dlatego, żeby być na czasie, tylko dlatego, żeby rzeczywiście tam jakiś ruch z tego się pojawiał, czy jednak Pinspire nie jest lepszym pomysłem? I właśnie w to chciałem uderzyć. Wydaje mi się, że Pinspire jest lepszą też. Tak sam, taki sam poczucie, Dlatego, jeżeli na Facebooku powstaje kolejna grupa dyskusyjna, Pinterest tylko branża, to ja się chciałem zapytać, <śmiech> dlaczego <śmiech> nie Pinspire <śmiech> tylko branża? Czy dlatego, że akurat jedna agencja sprzedała już cztery projekty na Pinteresta poniżej 100 tysięcy złotych? <śmiech> <Ale, śmiech> czy nie? Tak, tylko że pamiętaj, że w Polsce kiedyś największe było grono. Mhm. Ale kiedy przychodzi czołg, który ma setki milionów dolarów, to nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś popularny w Polsce i tak cię zmiażdżą. Dlatego moim zdaniem stawianie na tego konia, który jest najbogatszy, jest. W długim terminie. Tak, tak. Ja w długim tym... terminie. Mhm. Tak, to Wiesz, tak w, to w twoim przypadku, ponieważ masz gotowe, wysokiej jakości fotografie, to wyjść na oba, to, nie, to cię no wiem, nie. Kosztuje ale, aż ale, tyle. ale mnożenie tych guzików, bo to tak naprawdę ma sens głównie, jeżeli używasz tych ich pluginów, no, żeby ludzie mogli tam to wrzucić. A po prostu mnożenie tych guzików, ja i tak już na przykład zrezygnowałem no, z, tweete, z guzików Tweet, zrezygnowaliśmy z guzików G plus 1, po prostu bo tego to, to, to źle wygląda i to jest takie rozdrabnianie serwicy, się. No. Że tak. po prostu dlatego spróbujemy swój guzik wprowadzić, po prostu z Facebookiem związany, o tym zaraz możesz pogadam o operatorach, mhm. ale no i to jest problem, no to jest w ogóle, to jest też mój, mój problem. Te, te mnogość serwisów do szerowania powoduje to, że jak masz serwis, w chcesz dać okay. możliwość szczerowania, to po prostu nie wiesz już na co się zdecydować. Nie wiesz, które te guziki tam mieści. Ale nie zgodzę się właśnie z tym, co powiedziałeś, Kamil, że na pewno ten wielki gracz z zachodu zmiażdży konkurencję. No, bo zobacz. Nie to... powiedziałem z zachodu, powiedziałem mający <grym> pieniądze. Ok. Soundclouda nic nie zmiażdży, dlatego że zarabia na siebie <grym> i jeszcze ho, ho I dlatego o Soundclouda jestem zupełnie bezpieczny, chociaż jest niemiecki. Tak? Natomiast e, to nie jest ta sytuacja. Pinspire jest zrobionym po taniości, bezczelnie i pod dywanem yy, europejskim portalem, który jest amerykańskiego. To nie jest to samo. I moim zdaniem ich możliwość rozwoju na następne rynki zagraniczne jest ograniczona. Mm -hmm. Bo my wiemy co jest to co jest Pinspire, ale jak się obrócisz wokół globu, to nie usłyszysz o nim A ani słowa. Zdziwiłbyś się ile oni mają, znaczy wiesz, to jest generalnie klon, y, jeśli dobrze kojarzę braci niemieckich, right. sojerów, czy jakoś tak, którzy, którzy są mocni w robieniu klonów i zobacz sobie ile oni mają krajów. I kto wie, czy na przykład w Finlandii, w Grecji, w Norwegii, czy w Turcji Pinspire nie jest dużo bardziej popularny niż Pinterest, tak samo. Moim zdaniem oni dążą do tego, żeby się może sprzedać po prostu Pinterestowi kiedyś. Nie mają innego wyjścia, nikt innych nie tknie kijem, dlatego że są po prostu czystym infringement. I każda amerykańska firma, gdyby oni byli amerykańską firmą, to byliby w sądzie już teraz. A czy jest wersja amerykańska też? Zobacz, Dawid. Mm -hmm. Natomiast rozwiązaniem, moim zdaniem, nie ma. Jest to. Nie, ma. nie, ma. nie jest, okay. Nie, nie ma wersji amerykańskiej. To to A nie, to jest status unijny, tak po prostu z No tak, to jest wersja amerykańska, nawet Pinspa. Tutaj masz. Jest. No jest, jest, jest yes, USA. Ale mogą nie robić tego jako firma... Jako firma... Jako są. Tak, tak, to jest na pewno eksport usług elektronicznych, na pewno. Ale jeśli, wiesz, jeśli można mieć szacunek dla, dla robienia do, kopii do czegoś, to i nazwa, i wykupienie od razu w tych krajach i tak dalej, no nieźle to ogarnęli. No i Co kto wie czy, wie, wie, czy tak jak City Jobs... Jak Bileny... powiedział Steve Jobs, artyści pożyczają, geniusze kradną, tak? Mm. I kto wie, czy nie będzie tak jak z City kupić. a jeśli chodzi, kupi, o, jeśli to, jeśli to, to chodzi to o mnożenie to. przycisków, to na jak sobie wejdziecie na The Next Web, to moim zdaniem to jest rozwiązanie, które troszkę poprawia sytuację. Jest Czyli mamy przypadek, mamy buton, który nazywa się Share i dopiero a. po najechaniu na niego mamy 8 e, ikon. Ale zobacz, a po prawej masz like on Facebook, follow Gplast, to są akurat fanpage'owe, a nie ma lajka like zwykłego też tutaj. Nie, jest share, jest share? No, to jest, share. To jest share, to jest share, to jest share, Ale Kamil to wcześniej wprowadził o Nie, no to dużo serwisów ma przecież, to TechCrunch też ma takie. Nie, techniki, nie że że... mówię po prostu hmm, o tym, bo rzeczywiście to... mnożenie przycisków jest nieestetyczne, obciąża potwornie pierwszy load strony, to rzeczywiście ma znaczenie. Ale ja też mam wrażenie, że właśnie z kolei zrobienie tego tak, że jest share jest fajne, ale mi się wydaje, że klikalność wtedy jest sporo niższa, bo mi się wydaje, że to jest... Wiesz, to jest impuls. Widzisz coś fajnego? Chcesz kliknąć like. Jeżeli no nie widzisz oni tego rozwiązali like to, to tutaj, tak. to szukać. Wycofuje, Wycofuje się to tutaj, tak? Wycofuje się, kiedy to załadujesz, to, to zobacz co się dzieje z tymi mm. szerami One się ładują i idą no, do góry. Okay. Czyli ta animacja zwraca twoją uwagę mm. na buton. Tak to rozwiązali. No. Ale Fajnie, z bardzo. tego co ja pamiętam, to, to Masheable miał to... też swój przycisk share. I odeszli od tego i wrócili do tych przycisków, które były wcześniej. No, ale i to właśnie no, to nie wygląda, zobacz. To, z, jak się spojrzy na, na Mashable, to masz tak: tu masz wszystko guziki, tu masz okienka fanpage y, tak? i G, -plusa follow us, LinkedIn. Czy tutaj już... Mashable jest o tyle y, interesujące, że oni się naprawdę zdecydowali na G, mm -hmm. i oni bardzo mocno w niego wchodzą. I kiedy Google Plus wywalił Mashable jako markę, kiedy jeszcze nie były dozwolone marki, to oni. Y, Zaczęli nazwiskami wszystkich swoich dziennikarzy szerować dokładnie to samo. Więc oni są zaangażowani bardzo tutaj, akurat w Google Plus, i dlatego go też tak prominentnie wystawiają na sam szczyt strony. W każdym razie, ja absolutnie nie mówię nic złego o Opinspire, mm -hmm. tylko. Mam takie doświadczenie, że na przykład ktokolwiek wojował z Microsoftem, to bez względu jak bardzo złe było to, co zrobił Microsoft, to i tak pieniądzem pchał to tak długo, aż było lepsze od wszystkiego innego. tak? Pamiętajmy, jak zginął Netscape. Tak? Microsoft po prostu w pewnym momencie uznał, o nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie. Wydał następne 200 milionów, które pewnie wiesz za poduszkami na kanapie u, u Gatesa leżało i... I zamordowali przeglądarkę. I ile no tak. lat musieliśmy czekać, żeby ktoś w ogóle próbował z nimi zawarczyć? No wiem, ale zobacz, że to, to jest drugie inna sytuacja, bo to masz, te Pinspire, one są lokalne. No Jeżeli oni zbudują sobie grupę użytkowniczek w Polsce, to co by nie robił Pinterest? Kogo by on tam, ile by nie płacił, wydało na to, laski nie... już się to W takim razie dlaczego nie robimy problem. word of mouth tak intensywnie jak kiedyś, mimo że na wizerzu jest znacznie więcej kobiet niż na Pinterestie i na Facebooku? Dlatego, że mamy irracjonalne podniety tym, co nowe, dlatego, że tak działa ta branża. Wydaje no? mi się, że jest całkiem sporo World of Mouth na Wizażu. Visa, na Myślę, że tam post... połowa postów to jest, wiesz, ktoś inspirowany <głos> <głos> Być może. Ja mam po takie, że Pinterest to nie opatentował tego pewnie, nie ma monopolu no na ten swój design. On nie może w Europie opatentować software'u, więc jakby... Zresztą dzięki, dzięki jednemu z research'ów, które ja czytałem, również inne portale w tym erotyczne y, korzystają z tego designu. Więc y, jak, naj, jak najbardziej, y, ten, ten design po prostu zmienił troszeczkę naszą estetykę w internecie. I, no, i, i, ja nie wiem na czy plu, Moim zdaniem będzie... na plus, no, no, to, no, to, jest, to, jest, to jest fajny patent. To wypełnianie ekranu w zależności od szerokości tymi pionowymi... Właśnie, powiedzmy designi. sobie jedno, że cokolwiek się stanie i czy Pinterest umrze śmiercią gwałtowną, to nie ma już znaczenia, dlatego że zrobił coś, czego od bardzo dawna żeśmy nie widzieli. Od czasu początków Web 2.0, które zmieniło design e, stron, po raz pierwszy ten pinterestowy web design zaczął inspirować innych do tego, żeby zaczęli budować na, tej, na podobnej zasadzie, czyli Infinite Stroll, i rzędy zdjęć, tak, i zdjęć, zaczęli budować swoje strony. I wiele Marek to robi, wiele nieoczekiwanych zupełnie portali to robi. Mm -hmm. Więc to jest na pewno ich zasługa, która przejdzie. Na, do, na krótko do historii Web Designu, bo wszystko w Web Designie to dzieje się trochę A A te trendy troszeczkę do ni się pojawiały, bo ja widziałem podobne skórki już na WordPressie ze dwa, dwa lata temu. No tam. to na pewno też nie było. Tak, tam no może terminie, nie było ich nic magazin, bo w ogóle ten magazine style w pewnym momencie zaczął się tkać hmm. trochę, ale trzeba przyznać. No i też interes to, zrobić no, z tego. Ale hit. No, prawda jest też taka, że im to podpasowało idealnie. No, mają tak. zdjęcia o różnych wysokościach, szerokości mogą ustawić. I po prostu no, jest to dla nich rozwiązanie najlepsze, no. Tak. Lepszego się nie da wymyślić. Tak. Więc... I widzimy coraz więcej Infinite Scroll'a. Nawet Google eksperymentuje z Infinite Scrollem. Na swoich serwisach. Google Images. Nie, w ogóle Google Miejczy jest już teraz, ale zwykłe wyniki. Tak, już też? Zwykłe wyniki była grupa pewna amerykańska, która już testowała Infinite Scroll. Nie wiem, jakie były wyniki, musimy na to poczekać. No. To już nie, nie było hasła, o, już nie będzie hasła o tym, że jesteśmy na drugiej stronie Google, tak? że na pierwszej. Więc następna rzecz, o której chcemy króciutko wspomnieć, bo nie mieliśmy okazji o niej mówić ze względu na najdłuższy długi weekend świata. Bo nagrywamy <suszy> ten podcast po Majówce oczywiście. <suszy> tak. <suszy> to spór, jaki się gwałtownie roz rozgorzał między Sentiwanem i Brand24. I chyba równie gwałtownie skończył tak I naprawdę. I równie nie skończył. A... Może powiedzmy o co, o co chodziło. Brand24 i Sentiwan to są serwisy internetowe, które umożliwiają firmom monitorowanie ich marki. Co się, co się mówi, i co się pisze o ich marce w internecie. No i do Brand24 dotarło, dotarła oferta, którą Sentiwan wysyła do swoich klientów która zawiera reklamę która porównawczą. Porównanie tak. po prostu, tabelkę, która mówi o funkcjach, no i zdaniem Brandu, brand24 ta tabelka się zupełnie nie, nie zupełnie miniała z prawdą, zdaniem sentiwanu mhm. nie do końca. Dokładnie. Zdaniem sentiwanu przede wszystkim oni, nie, oni uważają, że ta tabelka jest ok, a obraźliwie jest tekst, który zamieścił Mijan Sadowski na swoim blogu o tym, mhm. że są oszustami. I oczywiście y, ostre słowa są, nie, nie są specjalnie dobrym rozwiązaniem, ale ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, która mnie męczy a propos tego tematu i <śmiech> słuchajcie, kiedy Cola i Pepsi tworzą reklamy porównawcze, to dwie silne marki, które mają miliony wyznawców, walczą ze sobą o rynek, tak? I ja to rozumiem. Ale polski monitoring zwłaszcza to rozpoznawanie semantyczne intencji wciąż jest w tak straszliwych powijakach, że... Ale gracz, nie, ja bym nie powiedział. Mi się wydaje, że może te narzędzia są rzeczywiście jeszcze, wiesz, w sensie jest dużo do zrobienia, ale tego jest trochę, no. Tego jest trochę. Tych, tych narzędzi, które pozwalają Ci monitorować tam, wiesz, Facebooka i, i cały no. Czy używałeś któregoś z nich tak, żebyś był w pełni usatysfakcjonowany z doświadczenia? Nigdy. Właśnie. Ja używałem paru, i moje doświadczenia były słodko-gorzkie przynajmniej. Potem... Ja mówię, że ja korzystałem i też nie byłem tak, w korzystałem. War... Doświadczenia są przynajmniej słodko tak? I to jest mój problem. Moim zdaniem najpierw budujmy value, a potem bijmy się kijami. I Rozumiem rozgoryczenie jednej i drugiej marki, chociaż jednak uważam, że Senti One był nie tak daleko od prawdy, jak mówił Sadowski. Natomiast y to nie jest ten moment w rozwoju tego rynku, kiedy klienci tych dwóch brandów mm -hmm. są gotowi widzieć, że jest jakaś po prostu wojna, nienawiść i walka na noże. To nie jest ten moment moim zdaniem, no tak, ale wiesz, w ja w rozwoju ta, tego rynku. Totalnie rozumiem intencje Sentiwanu, tak? Czyli jeżeli idziesz do firmy przedstawić ofertę, to oni mówią, ale przecież jest inne narzędzie na rynku, które ma nie wiem, lepszy, lepsze ceny. Albo coś tam, dlaczego mamy korzystać z waszego? No to jest naturalna odpowiedź. Oni mają to, to, to, a my mamy to, to, to. No hmm. i jesteśmy w tym miejscu, jest to, tak? że następnym razem, przy następnej ofercie, brand24, znajdzie i nie będzie miał aż tak trudno, żeby znaleźć wszystkie niedorobki w produkcie Sentiwana i zrobić dokładnie im to samo. I to powoduje, że klient nie widzi stabilnego, normalnego rynku, z którego warto korzystać tylko widzi znowu ci, ci ludzie z social media robią te dziwne rzeczy i piszą do siebie blogi, tak? Mm. To nie jest sytuacja, w której duża marka może się bezpiecznie czuć z zakupem produktu. To, to jest moje zdanie. Dla... Mm. Prawdopodobnie dosyć kontrowersyjne generalnie, nie wiem. Natomiast to, to było moje odczucie, że to nie jest ten moment w historii tego rynku w Polsce, żeby robić takie rzeczy. To nie jest OBOP i SMG, i to nie jest ten moment, kiedy możemy to robić. Mhm. Bardziej mi o to chodzi, niż o konkrety, bo czytałem, rzeczywiście były tam dosyć mocne słowa, występowały, ale moim zdaniem to robi złe wrażenie i to robi nie, zły PR jakby całości. Zdecydowanie, to, to jest inna kwestia, jak to powinno być rozwiązane, bo to, że oni porównują to jedno, a to jak później mhm. zostało rozdmuchane, mhm. to chyba niepotrzebnie, to drugie, bo tam już, mhm. jak się no nie wiem, ja w pewnym momencie już przestałem to czytać, bo jak no nie wiem, tam się jakieś pojawiały teksty, które według mnie nie powinny się pojawiać w tekstach profesjonalnych. Jeżeli ktoś przedstawia, znaczy reprezentuje markę, to jakieś tam rodzi, rodziny, po co, po co mieszać w te rodziny? Nie? Nie <śmiennie> nie <wiem. śmiennie> właśnie, nie, właśnie o to mi chodzi, że ten emocjonalny ton to powoduje, że tracisz odrobinkę co z to tej ototki. Ja no, no, no, <śmiennie> potem ci powiem. Tracimy troszkę profesjonalizmu za każdym razem, kiedy argumenty są emocjonalne. Znaczy, to, o to Michał. Ja, ja jestem, jestem w stanie to zrozumieć, że tam na przykład był Michał dotknięty tym, że ktoś wiesz, jego dziecko. No bo to jest kurczę, startup i traktujesz jak dziecko mm -hmm. i dotknięty tym, wiesz, denerwuje, ale jednak no, myślę, że lepiej się w takich sytuacjach trochę eee, O ale... konkurencji, lepiej nie mówić nic. Tak, bo dajesz mówi, zrobić to robisz darmową reklamę 2 tak. marce. No, z punktu widzenia Sentio, no, była to świetna kampania promocyjna ich produktu. Myślę, że każdy startup, nawet niekoniecznie taki, który monitoring yy, ma swoje swojej usłudze, mógłby na przykład napisać, że jest lepszy od brand 24. Tylko ja mógłbym 4. powiedzieć, że to była równie dobra akcja promocyjna dla brand 24. Bo było wiele osób, które znały tylko senti one i które teraz wiedzą, Nie że jest Nie było takich ludzi. Stary Sentiwan dopiero przed na rynek. No, jeśli, jeśli ktoś znał brand, to znał też senti one a jeśli ktoś znał, nie wiem czy ktoś w ogóle znał tylko CentiOne, jeżeli ktoś znał CentiOne to znał też brand na pewno. Mm. Może tak, może tak. No w każdym razie tyle miałem do powiedzenia yy, i chcieliśmy tylko uzupełnić tutaj mm. lukę w ważnej informacji na naszym <laughs> rynku, bo rzeczywiście mięcho latało między blogami intensywnie. Yy. Ale to kurczę, no takie konflikty też są Czasami fajnie się obserwuje w sensie takim, że coś się dzieje. No. W ja zwłaszcza, zwłaszcza w tygodniu, kiedy nie ma żadnego kryzysu na Facebooku, to wtedy cieszymy się tym, co mamy. A to, ale, a to jak to na Facebooku, to też było, warto zauważyć, że mocno na Facebooku, bo te dyskusje, to w komentarzach się toczyło. E, ja odkryłem często. całą tą dyskusję w no, całości na Facebooku. Każdy, każdy zarzut i każdą odpowiedź najpierw znajdowałem na Facebooku, a potem one prze, przenosiły się na blogi. Dokładnie. I to, to było... jeszcze było w sobotę, więc tam w tym przesłanie oni pewnie... Ja cały ubieg spędziłem przed komputerem, po prostu pocąc się z ekstozy. To była bardzo pracowita niedziela również. To była bardzo pracowita niedziela, dokładnie. Dobrze. No, okay. Open Graph. Tak. Mówiliśmy jakiś czas temu, ale to było dawno temu... Podczas o... konferencji F8, jeśli dobrze pamiętam. czy jest F9, czy jest F8? F8. Mówiliśmy o Open Graphie i o tym, co obiecuje i o tym, co jakie może dawać korzyści czyli na przykład Facebook faworyzuje w Edge Edgelanku nieco wszystko to co pochodzi mm. i w tickerze to co pochodzi od y, Open Graphowych aplikacji. Natomiast teraz mamy actually kogoś kto to zrobił. No tak jutro, jutro odpalamy w showroomie guziki wow, które są kompletną implementacją Open Graphu. Czyli pewnie kilka dni temu. <śmiech> tak, pewnie już, to, już mam nadzieję, że w tej chwili kiedy słuchacie już to działa i powiem wam, że to jest, jest to po pierwsze bardzo proste naprawdę jeżeli się w to wgryźć to zrobienie tej integracji jest banalnie proste niewiele się to różni od, od zaimplementowania guzików like, znaczy ok no tam trzeba trochę posiedzieć nad tym i, i zrozumieć jak to działa ale jeżeli się to zrozumie to, to działa to, to można to zrobić w miarę szybko Eee, wszystkie te... Akty bo to bo był się... zarzut, bo to był hmm, zarzut, tak. jak widzimy, fałszywy, że Open Graph jest zawiły i w związku z tym ludzie nie bardzo wiedzą, jak go zaimplementować. A tymczasem problem chyba bardziej polega na tym, że żeby zaimplementować go, trzeba wymyślić, dlaczego się to robi. No, I myślę, na że pewno. tu jest problem. Pewno. Że pewnej kreatywności wymaga no, zastosowanie sensowne no bo dachu. tak naprawdę takie najprostsze rozwiązanie, jak się myśli, to, to jest dublowanie lajków. No, de facto, jeżeli chcesz je, jeżeli robisz, robisz tak, taki prosty Open Graph, no to chcesz, jeżeli chcesz akcję użytkownika jakąś mhm. u siebie, no to jest, to jest lajk, like, tylko możesz to zrobić pod innym słowem, ale no więc robisz to w miarę prosto. Jedyne co jest problem, jeśli chodzi o Polskę z wersjami językowymi, dlatego że to jest wyraźnie zrobiony pod język angielski i jeśli chodzi o na przykład odmianę, jeżeli chcemy dodać jakąś akcję po polsku, która, nie jest, która ma odmianę inną w męskim rodzaju, inną w żeńskim, w czasie przeszłym już nie mówię w ogóle co tam się dzieje, oni to wszystko uwzględnili do, pod, pod, pod, z punktu widzenia angielskiego języka, z punktu widzenia polskiego nie, i kolejną rzeczą jest to, że... Ale z tego co widziałem, można wpisać formę przeszłą tak, na czasownika, tak. którego używamy, tak? Ale już y, form męskich, damskich nie widziałem nie. tam, więc... W język polski, mówi tutaj stary polonista, jest rzeczywiście bardzo składniowo poszatkowany i w związku z tym Cieszę, by to jest zrobić. dosyć trudne ta zrozumienia. Też... ale wierzę w tym. Ale nie, jestem ciekawy, bo y, tam wszystkie te akcje... Bo to jest tak, że definiuje się tam akcje, i, tak jakby, rzeczy, które można, do których te akcje można przypisać, i na końcu agregacje tych, tych, tych rzeczy. Czyli są trzy, tak jakby, rzeczy, które się definiuje w ustawieniach aplikacji. I najważniejszą rzeczą jest akcja, i akcja, każda akcja musi zostać zaakceptowana ręcznie przez pracownika Facebooka, przez osobę. Czyli to nie jest tak, że się wymyśla to, Uuu. robi i odpala, tylko no, oni nie chcą, I... że tam były obraźliwe jakieś rzeczy, i tak dalej. Więc ja na przykład, my na przykład y, poszliśmy od razu w angielski, bo ja nie wiem, jak oni by akceptowali polskie łały. Nie wiem, czy oni by sprawdzali w słowników w Google Translate, co to znaczy, czy to rzeczywiście znaczy, czy tam, czy tam są ludzie, którzy są Może akceptują... wciąż wyczekiwane biuro polskie Facebooka by to robiło? <grym> no, także jeśli chodzi o polski, to jest tam, nie, nie jest to łatwo. Aczkolwiek, no zaraz, bo Onet, Onet y, i WP tak mają integrację typu przeczytał artykuł, tak, więc mm -hmm. ktoś, to, no, tam, tam to się udało. Natomiast po, po zdefiniowaniu tych, tych trzech rzeczy tak naprawdę już jest prosta, prosta, krótka piłka i tak, jest naprawdę, ja jeszcze nie wiem jeszcze jak to wyjdzie w praniu, ale mam swoje ciche podejrzenia, że to jest naprawdę super rzecz do przekierowywania ruchu z Facebooka do siebie, dlatego, że te w, w tym tickerze po prawej stronie facebookowym wszystkie rzeczy z Open Graphu mają dodatkowy przycisk tak View, mhm. który przekierowuje od razu w nowym oknie, otwiera, otwiera tę stronę dodatkowo agregacje tak jak kiedyś mieliśmy boksy w profilach użytkowników tak? które potem zostały wywalone i w pewnym momencie już jedne, box jedne, co można było. Tak, to było. widzenia też twórców aplikacji to było super mhm. no. i teraz przez długi okres jednym co można było zrobić z profilem to było wrzucić po prostu na profil coś, bo teraz nie dość, że możemy wrzucić e, swoją własną akcję to jeszcze są te, mhm. one są agregowane i wtedy już, pojawia się coś takiego jak box który jest zawsze aktualny, bo tam się pojawiają na przykład rzeczy najnowsze, tylko z marca a, i możemy agregować na różne rzeczy, to nie muszą być, my będziemy akurat agregowali zdjęcia produktów, ale może tam agregować na przykład wyniki jakieś w czymś, mm -hmm. tak? W grach. Tak, tak? W grach, w, w czymkolwiek, jakieś statystyki, tabele, no, naprawdę możliwości są super. Takie nasze pytanie, które wcześniej padło chyba, było takie, jak długo trwa ten proces na przykład akceptacji tych e, obiektów i rzeczowników, mm -hmm open grafowych, bo na przykład, jeżeli ja jestem z punktu widzenia agencji, chcę zrobić aplikację konkursową dla klienta, to ja nie mam czasu, żeby Facebook ten miesiąc akceptował. Dlatego dla, dla mnie oczywistym było to, że to jest tylko dla aplikacji, które trwają przez rok, pół mm -hmm. roku, albo w ogóle bezterminowo. No i znaczy, to się czy... może mi podzielić z nami doświadczenie, bo mówiłeś, coś. nie o nas właśnie, nie... nie wiem, czy prze, pewnie przez to, że to było po angielsku, powiedziałem, że gdyby to było po polsku, byłoby dłużej, ale to zajęło tak naprawdę... Bardzo sprytnie to wymyśliście, bo jest absolutnie jasne dla polskiego użytkownika, co znaczy wow, a jednocześnie jest to słowem No to było, to było tak naprawdę dlatego ten, ten wow nam się tak spodobał. Ale też swoją drogą je, jest opcja wykluczania niektórych akcji dla różnych krajów, ale to jest, no jeżeli ja sobie nie wyobrażam zrobienia dobrze aplikacji, która jest przetłumaczona, te, te akcje są przetłumaczone na kilka języków, naprawdę ciężko. No więc u nas akceptacja trwała do pierw, pierwsze uwagi dostaliśmy chyba po czterech dniach, bo tu też dostaliśmy uwagi, że niektóre no z tych szybko. słów, no bardzo szybko, niektóre z tych słów są niezgodne z gramatyką angielskiego, bo tam jest podwójne W, więc żebyśmy to zmienili i też śmieszne, że oni nie zrobili tego, tylko kazali nam mm. zmienić wywalić te W każdego słowa, no i później kolejne, kolejne, kolejne zgłoszenie, kolejne cztery dni i mamy. To w 8 dni, Szybciej niż Apple w każdym razie. W 8 dni można do, do, do wersji produkcyjnej już to doprowadzić, co uważam, że jest, że jest fajne. Także zobaczymy, jak wyjdzie, ale polecam. Polecam zainteresowanie się, jeżeli ktoś ma serwis kontentowy i może wymyślić coś fajnego, co można z tym kontentem robić. W sensie, jeżeli like nie do końca mu, że tak powiem, pasuje z wielu powodów, to, to polecam. I też fajne jest to, że co jest fajne, tak jakby z punktu widzenia właściciela serwisu, że te łały można dużo fajniej spiąć z jakimś, jakimś własnym mechanizmem w serwisie. Bo lajków to trzeba hakować, żeby mm -hmm. liczyć, ile ktoś razy kliknął mm -hmm. i tak dalej. To nie jest takie proste. A tutaj możemy bardzo łatwo po prostu yy, zrobić, tak jakby że łał wow jest, znaczy ten, ta czynność Open jest częścią jakiegoś experienceu w naszym serwisie. I to może Fajnie. być czytanie, to może być czy, kliknięcie, no można naprawdę. Cuda, cuda robić. Jeszcze o dwóch rzeczach powiedzmy. Po pierwsze, te open graphowe rzeczy są agregowane na newsfeedzie, jeżeli wielu z Twoich znajomych użyło tego przycisku, ale są też agregowane w boksie na Twoim timeline. Tak, więc, tak, tak. No właśnie... Więc te dwa, dwa elementy też wzmacniają ten przekaz i tworzą z Ciebie markę. I Pinterest przecież dokładnie, zrobił dokładnie. karierę dokładnie na open grafie. Dokładnie. Ostatnio był, to był te przykład już nie nowego serwisu, ale serwisu, który był znany, na rynku od przynajmniej dwóch lat Flickster 5 e, razy zwiększył oglądalność swojej strony liczbę wizyt liczbę przez e, integrację z Open Graphem. Tak, więc e, zachęcamy do eksplorowania i wydaje nam się, że Facebook przez jakiś czas jeszcze będzie naciskał na Open Grapha i w związku z tym będzie dawał dodatkowe punkty edge'owe e, akcją z Open mhm. Grapha. Też mnie zastanawia, że z punktu widzenia Facebooka to nie jest wcale takie oczywiście opłacalne udostępnianie mm. tego API i robienie tego, bo to jest, znaczy, no nie wiem, no to jest trochę, przy, dużo ludzi przekierowuje się z Facebooka, no po prostu w, klikam, klikam w te rzeczy, tak jak Pinteresta, mm -hmm. przenosi mnie na Pinteresta, nie przenosi mnie do aplikacji Pinteresta w Facebooku. To on przenosi mnie na zewnętrzną stronę. Sprytny element Facebooka, który został wprowadzony jest taki, że jeżeli bezpośrednio z Open linka przenosisz się do tego miejsca, to wciąż favikon, który pojawia się na twoim tabie, to jest favicon Facebooka. Co jest hakiem i może jest niekulturalne, ale wymyślili sobie to. A też... Prób, o, ostatnio zaczęło się pojawiać, nie wiem czy wam wyskoczyło kiedykolwiek najpopularniejsze artykuły. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak to, to się, bardzo dziwne. Się, d, d, d, wszystko to jest, prawda, Mamy, nagle pojawiły się na Google Plasie Trends. Na, na Twitterze od zawsze były trend, Trending Topics, tak? Mm -hmm. I oni też chcą grać w tę grę, a mają najwięcej danych ze wszystkich, więc no. mogą być najskuteczniejsi, jeśli chodzi o analizę najpopularniejszych. Ale to te artykuły są oczywiście. Tak, to są artykuły zapomniane. Tylko, że to są... z tego Te same, które są... uratują WP i będą trzymać na topie Oneta. No. Wracie, tak. że tak, że one WP za niedługo będą tak mocno zależnione od Facebooka? Słuchaj, WP ma nieustające od lat problemy, tak? Podczas gdy ich content jest przyzwoitej jakości, to są prawdziwe redakcje, tak? Jakby mm, jest okej, okay. tylko muszą trafić do osób i rzeczywiście częstotliwość, jaką widzę e, artykuły z WP na Facebooku zwiększyła się ogromnie od momentu, kiedy się wpięli w Facebooka. Ale co warto jeszcze powiedzieć, że to nie jest tak, że Open Graph musi te wszystkie obiekty muszą przenosić na stronę WWW zewnętrzną. Mamy. One również mogą przenosić do aplikacji, które są w Facebooku i tak robią te zagraniczne serwisy, Guardiany, nie Guardiany. Tak. One poszły w apki na Facebooku, żeby dostarczyć takie inne doświadczenia dla tych mhm. użytkowników. No to też jest ciekawe. Oczywiście robią Polacycy... to również dlatego, że wtedy zgadzamy się na to, żeby zasali wszystko włącznie mhm. z naszą nerką. jego. Zgadzamy się w aplikacji, tak? Więc to też jest dobry no moment. A właśnie u Ciebie się nie trzeba nic zgadzać? Nie, Dob znaczy, żeby przejść, nie, tylko jeżeli chcesz kliknąć. Jeżeli chcesz wał, wow. To wtedy wow. musisz masz standardowe no. okienko. No masz zgadzanie się, jest, ta, no, to musi jest być. ta aplikacja, no musi właśnie. Bez, bez, tego zrobisz, wow. bez tego nie zrobisz wał. Bez tego no nie zrobisz to ok tak, tak, samo, tak samo ten Guardian też nie no, nie, ale Guardian tak, ma tak, że jak klikniesz, że ty obejrzałeś wideo, jak Aha. ja kliknę, to on mnie pyta, zanim nie ja obejrzę Aha, to team. No, Dokładnie. Tak, no tak, tak, zgadza się żeby w ogóle dojść do jakiegokolwiek kontentu trzeba i myślę, że nie na... ufam akurat, kompletnie nie ufam. No ja nie ufam, ale ludzie ufają, mam Ale wrażenie, ja jestem potwornie, u, jestem potwornie uzależniony od tego, co Guardian wypuszcza, bo sprytnie bardzo segregują artykuł. Oni, tak. oni tak, oni mają o centralnie te, takie jakieś tam, nie wiem, mina urwała palestyńskiemu dziecku tak rękę, tak? Aktor z Harry'ego potera zaatakowali nożem. Tak. <laughs> do, <laughs> filmiki do tego i tak. jest kontent jest Dobra. Następna rzecz, z dzisiaj dosłownie czyli dla was za kilka dni <grywka> pewien bardzo uroczy aktywista programista z XDA czyli z forum, na którym zbierają się wszyscy hakerzy androidowi wy Wyssał plik aplikacji Flipboard bo była dostępna tylko na Galaxy 3 legendarna Galaxy 3 której mi się nie podobało. ale <śmiech> wyscał go i teraz na każdym androidowym telefonie możemy zainstalować Flipboard Flipboard był moim ulubioną aplikacją na e, iOS -y i generalnie polega na tym, że łączysz się z Facebookiem, łączysz się z Twitterem i w pięknej formie przepięknej formie widzisz wszystkie artykuły, jakie są dostępne przez twojego streama. Rewelacyjna w ogóle interfejs przepiękny, w ogóle cudowny, ale do tego zamiast przebijać się przez te wszystkie posty o tym, co zjadłem dzisiaj na śniadanie i tak dalej, dostajesz tylko mięso, dostajesz tylko artykuły, tylko filmy. Mhm. I to jest mój ulubiony sposób przeglądania kontentu, rzeczywistego kontentu na Twitterze i na Facebooku, bo nie muszę się skupiać na tym wszystkim, co nie bardzo mnie interesuje. I jak się sprytnie wejdzie na odpowiedni link na XDA to możecie po prostu sobie go teraz zainstalować również na Androidzie. To była aplikacja ekskluzywnie tylko na iOS-a przez bardzo długi czas. I teraz dopiero Samsung, bo ma na to pieniądze, zachęcił mhm. producentów Flipboarda do tego, żeby przetransferowali go na Androida. A teraz dzięki takiemu małemu backdoor możecie tę, tę aplikację ściągnąć sobie na telefony. Ale... Wpiszcie sobie Flipboard for Android w Google i znajdziecie. E, chyba, jest, chyba jest też tego powód, że e, po, po, wasza aplikacja Google Currents, ona może nie jest tak popularna, nie mówi się o niej zbyt dużo. Jeszcze. Ale ona to jest świetna. będzie morderstwo. To będzie morderstwo. To będzie morderstwo. Jest rewelacyjna i jestem wielkim fanem. Mhm. I to, że każdą swoją stronę i każdą, każdego swojego bloga możesz zamienić w bardzo dobrze zaprezentowany, zaprojektowany magazyn który do Ciebie się zasysa, to jest w ogóle nowa era RSS-u. Flipboard i Google Currents to jest nowa Le, era Flipboard to samo robi. Tam zresztą Flipboard też wszedł w predefiniowane źródła, pewne tak, tak, źródła tak. i to samo co Google Currents robi, bo to jest właśnie to jest taka agregacja, no, ładna agregacja. Tylko fajne jest to, że możesz sam wyprodukować swój mm -hmm. hub. A, o, ze swojego bloga możesz zrobić magazyn. Feedly, Feedly jeszcze było też takie, jest było. nadal. Więc trochę tego, trochę tego jest. O mój Boże, co się stało z Fidli, Żeśmy robiliśmy to bez, bez przerwy, a teraz jakoś zapomniałem o tym serwisie. Tak to jest w serwisie. Tak to jest z Tak jest stał się mobile? mamy Cię Fidli, choć nie pamiętamy że dobrze. Stał się mobile, no za późno weszli z aplikacją mobilną, a jednak bycie tylko w przeglądarce Chrome, no to sobie, na no to bez sensu. A Chrome na Androida? Boski. Trzy razy szybszy od przeglądarki, która jest w iStream Sandwich. Hmm. Absolutnie niesamowity. Plus jeszcze to, że otwieram e, boksa z napisem inne urządzenia i widzę wszystkie swoje taby, które mam otwarte na swoim komputerze. Na. Cudowne, naprawdę. Jak widzisz wszystkie taby, które mam otwarte na komputerze, to chyba ci nieźle telefon się czy czy nie? No, wiesz, mam dobry telefon. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Bo widzę, że tutaj nawet tych Fawikonek nie widać prawie u ciebie. Tak, ale to jest bardzo spokojnie. To jest bardzo spokojnie. 15 jakichś otwartych, to jakby jakoś żyje. To chyba już koniec na dzisiaj łebskich chłopaków. Kolejne odcinki już wkrótce. Planujemy ostrą ofensywę na różne podkaczery Przepraszam, tym... Przepraszamy za przerwę, ale rozumiecie w weekend. No. Ruszamy, ruszamy z ofensywą i będziecie o nas słyszeć. Mówcie o nas swoim znajomym, ludziom, którzy interesują się internetem, komputerami i gadżetami. Dziękuję Wam bardzo. To był ósmy odcinek Głębskich Chłopaków. No, że dziewiąty. To Zbliża się nasz deadline na ofensywę. To był dziewiąty odcinek Głębskich Chłopaków. Ja Wam bardzo dziękuję. Dawid Pacha, Agencja Mitu. Michał Józef Kamil Dziutkiewicz, Agencja Spoem i Social Daddy, ale nie patrzcie. Razie. się. Cześć.